byliśmy tutaj z wami przez tydzień. We a group from byliśmy tutaj z grupą z Holandii. Ale również dołączyło wielu z was z tego kościoła i skądkolwiek w okolicy. Chciałem podziękować tobie, pastorze Jacku, za to, że nam zaufałeś. Let us do whatever we wanted to I pozwoliłeś do. nam jakby wypełnić, zrobić swój plan, to, co chcieliśmy robić. Let us preach whatever we wanted to preach. I pozwoliłeś nam głosić, cokolwiek chcieliśmy wygłosić. It's always a little risk, I know. Wiem, zawsze, jest, zawsze to się wiąże z pewnym ryzykiem. Wiem, wiem. So thank you for your trust. Więc dziękujemy za zaufanie. Okay, well, already asked who did their homework. zapytałeś, kto odrobił zadanie, więc... So I guess 10, did their homework. Więc chyba wydawało mi się, że może 10-15% to zadanie odrobiło. Więc troszkę zro zrobimy taką małą powtórkę, dobra? Bo streszczenie. So, um, when I was preparing for this preaching, Więc kiedy przygotowywałem się do tego słowa, zapytałem się Boga, Panie, co chcesz powiedzieć do tego kościoła? And the Lord only told me Esther. I pan pokazał mi wyraźnie powiedział mi księga Ester. I figured, okay. Więc and sobie pomyślałem, dobra. What okay. exactly? ale, o, ale co dokładnie mam powiedzieć? Well, Muszę się przyznać do tego, że czytałem już wcześniej tą księgę, ale nigdy nie, nie przeczytałem ją tak szczegółowo. Amen. Dziękuję, Jack. Dziękuję, Jacku. dziękuję. So, Więc naprawdę musiałem się wkopać w tą księgę, aby więcej zacząć ją przeszukiwać szczegół szczegółowo. I modliłem professor. się i aby odnaleźć, ok, Boże, co chcesz naprawdę powiedzieć przez tą księgę? I dalej czuję, że, że Pan chce, żebym wam to wygłosił, więc naprawdę na pewno są tutaj ludzie, którzy potrzebują otrzymać to słowo. So, um, I will now first do a Little recap about the book of Esther. Więc teraz zrobię takie, taką powtórkę, streszczenie o tej księdze. Read it all here. Ponieważ jest to naprawdę fajna historia, składa się ona tylko z 10 rozdziałów, jest krótka, ale nie przeczytamy całej. So Okej, okay, więc zacznijmy to streszczenie. There was an empire of Persia. Było kiedyś pewne imperium perskie, Persji. And there was a king that ruled there, and his name was in English. It is Xerxes. I był tam jakby władca król, który rządził tym całym imperium. Nazywa się po polsku Ahasveros. In Dutch, it's also Ahasveros. But. Po angielsku jest Xerxes, po kolumbijsku Ahasveros, troszkę inaczej, ale to do tego samego człowieka. But in English, they say Xerxes, so I don't know. Po angielsku Xerxes, także. Anyway, this. Uh, a więc. This empire was there, and. I to było, było tamto imperium, w tym imperium również mieszkało wielu Żydów. I byli oni tak jakby deportowani, przesiedleni z ich ojczyzny do Persji. From Judah, some hundred years earlier. Jakby sto lat wcześniej, zanim ta historia się zaczęła, byl, to się stało, że oni byli przeniesieni. And in the Bible, the story starts with the king having a big party. I ta historia zaczyna się uh, taką informacją, że ten król uh, zorganizował ogromne przyjęcie. And that was some party. It lasted 180 days. I naprawdę była to niezła imprezka, ponieważ trwała ponad 100 dni. So, some party. Anyway, he so, was he, he was showing all his wealth and all his riches. To his kingdom. Więc on pokazywał całe swoje bogactwo i całą swoją wielkość w tym królestwie. And I, think he just showed everything. I, I wydaje mi się, że wtedy chciał pokazać się wszystkim, tak? I jak ja bym to nazwał, ok, pod koniec tego całego przedstawienia. He wanted to show his wife. Queen on chciał pochwalić się swoją żoną, królową Fashti. Did, Jak się right? na, nazywa? Fasti. <laughs> Fasti. I didn't have you didn't read it, eh? I did. I did. <laughs> <laughs> But I've read it in English. Okay. okay. anyway, he wanted to show his queen and as the most beautiful thing, he called I, it the thing that he possessed. I on chciał jakby poszczycić się swoją żoną, że to jest naprawdę najpiękniejsza rzecz, jaką on w ogóle posiada. Więc król powiedział swoim sługom, żeby ją przyprowadzili. But weird, weird Ale coś dziwnego się zdarzyło, ponieważ królowa Fasty nie zgodziła się na przyjście. I ponieważ była nieposłuszna, została ona oddalona, I wygnano ją, nie mogła więcej mieszkać w pałacu królewskim. Więc król został bez żony. Mówimy tutaj bez oficjalnej żony. Królowej. And bez oficjalnej królowej. Więc zaczęli Szukać, przeszukiwać całe królestwo. I słudzy tego króla po prostu y wynajdowali najpiękniejsze kobiety, które mieszkały w tym imperium i przynosili je, przeprowadzali do króla. And which was still a I oczywiście kobiety, które dalej były dziewicami. And all these girls, there was I pomiędzy tymi wszystkimi dziewczynami, które się znalazły, była tam Estera. She was a girl and her real name was była Żydówką i miała na imię Hadasa. Yes, Trochę tak. Oh. Hadasa. Okay. Uh, Esther, was an Więc Estera uh, Hadasa, ona była cierotą. And she was with her older I mieszkała tam ze, ze swoim wujkiem Mordochajem. Więc kiedy Estera została złapana przez sługów króla, on jakby dał jej jakby wskazówkę, żeby kiedy ona znajdzie się w tym pałacu, zmieniła swoje imię, nie, na, nie Estera, tylko A... A, przepraszam, nie A... Da, Hadasa, tylko Estera. Zmieniła po prostu swoją tożsamość tak. Anyway. Esther got a, a nice beauty treatment for 12 months. I Estera miała tam takie naprawdę fajne jakby spa, gdzie po prostu. Jak, jak byśmy to nazwali po polsku? Yeah, exactly. Kuracja taką ciało, upięk, upięknianie, makijaż. Wiecie, kobiety. Story is even better in Polish, I Więc, więc, więc ta historia po polsku przeminąła t fajniej. Anyway, after 12 months of beauty treatment, she was ready to meet the king. Więc po 12 latach tej fajnej kuracji, ona miesiącach, miesiącach, po 12 miesiącach kuracji była dopiero gotowa aby spotkać się z królem. Wow. So, um, after these 12 months, uh, she was ready to meet the king, and from all the girls that, that the king chose, Esther po tym czasie ona była już gotowa, aby spotkać się z królem i naprawdę była wybranką, jedyną wybranką tego so króla. Tak Esther was chosen, she became the queen, Estera została wybrana na królową. And she lived in the palace. Zamieszkała w pałacu. I potem do tej historii wraca jej stryjek Mordechai, który regularnie sprawdza, czy tam wszystko jest z nią ok. I czytamy tam, że on gdzieś tam podsłuchał, y, w, w, gdzieś tam, że są jakieś plany, aby zaatakować króla. Więc on powiedział after. to es Esterze, Estera przekazała to królowi i powstrzymali po prostu te, ten zamach na króla. Sometime later. I potem uh, czytamy w tej historii, że ten król wyznaczył jakby swojego zastępcę Hamana. So he was just under the king. Y, zastępca był totalnie pod królem, drugi, And w całym Haman, państwie. Haman is a proud man. I Haman był bardzo dumną osobą. I naprawdę nie mógł się na to zgodzić, że Mordochaj nie chciał się przed nim pokłonić. Ponieważ Mordochaj chciał tylko kłaniać się przed swoim Bogiem, a nie przed człowiekiem. I przez to Haman jakby pojawił się w, niego, w jego głowie plan, aby zamordować wszystkich Żydów. Wszystkie kobiety, wszyscy, wszyscy mężczyźni i dzieci mieli być zabici w ciągu jednego dnia. I naprawdę była to bardzo szokująca i ciężka wiadomość dla wszystkich Żydów. Naprawdę wszyscy byli w, w And we read that Mordechai was really crying loud before the uh, castle. I czytamy o tym, że Mordechai płakał naprawdę głośno, płakał przed before the castle, the gate. On on stanął przed przed wejściem do pałacu i tam zapłakał, zawołał. And Esther, Esther heard about it, and he Esther dowiedziała się o tym, and she tried to find out what's going on. I chciała dowiedzieć się, o co, co jest tutaj grane, o co tutaj chodzi. So her and she, he tried to persuade her Więc Mordoch kiedy ją spotkał, chciał ją przekonać to go to the king do tego, aby po prostu stanęła przed królem i aby spróbowała y, wymusić na nim to, żeby zmienił zdanie i zachował wszystkich Żydów przed śmiercią. But that was not so easy because it was Ale nie było a law. wcale to takie proste. Ponieważ było tam takie prawo, które, które temu się sprzeciwiało. Więc Estera powiedziała, słuchaj, ja nie mogę tak po prostu, kiedy chcę stanąć sobie przed królem. When she would go she could be Ponieważ kiedy zrobi to, nie będąc zaproszona, może zostać po prostu zabita, skazana na śmierć. And then we see the part where I, I potem widzimy tam, czytamy tam część, w której Mordochaj mówi: Może właśnie z tego powodu zostałaś właśnie królową. And he asked her to as being a Jew. I poprosi ją, aby po prostu. Y Przyznała się przed wszystkimi w tym pałacu, że jest Żydówką. And for mercy from the king. I aby błagała o łaskę od króla. That was okay, I, will do it. I potem widzimy to, że Estera była przekonana, już jakby on przekonał ją do tego, aby to zrobiła. But she didn't go just like that. Ale nie chciała po prostu tak stanąć przed królem. She requested Mordecai to Ask all the Jews, Więc poprosiła, powiedziała Mordochajowi, poprosiła go o to, aby wszyscy Żydzi to fast and pray for three days. zaczęli pościć i modlić się przez trzy dni. And after those three days, I po tych trzech dniach she went to the king, ona poszła do tego króla i po prostu poprosiła go o to, aby wspólnie mogli zjeść kolację wraz z Hamanem. Well, you she was not Więc jak już zauważyliście, nie została ona skazana na śmierć. I tak się stało. Haman z królem poszli na tą kolację z nią, na ten posiłek. I później poprosiła go, aby, po prostu, aby wrócił i aby spotkali się drugi raz. I tylko na drugim i dopiero that she belonged za to. drugim razem, kiedy spotkała się z królem, wyjaśniła mu plan y, Mordochaja, nie, przepraszam, plan Hamana, aby po prostu zlikwidować, zabić wszystkich Żydów. Więc król naprawdę zezłościł się na to, a Haman wystraszył się. A kiedy Haman zaczął naprawdę błagać przed Esterą, król, królowi wydawało się, że Haman chce, chce teraz skrzywdzić jego żonę. Więc sam Haman został powieszony w miejscu, gdzie planował zamordować Mordechaja so then Haman was gone, więc kiedy już Hamana nie było więc na samym końcu Haman i Estera y, mogli po prostu przedstawić cały ten plan and so they did. i przedstawili go then after this plan was i oni jakby przedstawili swój plan, swoje jakby warunki Po tym jak król już jakby zatwierdził te warunki uh, Żydzi jakby nagle mieli prawo, aby móc się bronić the law to kill the Jews could not be Ponieważ uh, prawo do tego, aby, aby zabijać Żydów Nie mogło, nie mogło być już cofnięte And nowadays, all the Jews could defend themselves and Ale teraz it. Żydzi już mieli prawo, aby siebie bronić. And with the help of God, they survived. I dzięki pomocy Bożej oni przetrwali. And after that, Esther installed the feast from Purim. I potem uh, Estera jakby zorganizowała przyjęcie for Purim? Purim. święto Purin. And it's meant to remember this I event. to święto zostało zostało jakby wyznaczone, aby czcić, aby upamiętniać to, jak Bóg ich zachował od śmierci wszystkich. Okay, so w tej well known. książce są takie kluczowe wersety, fragmenty, które chcielibyśmy przedstawić. I przeczytam taki krótki fragment y, tej księgi. It's in Esther, chapter four. I to jest w es Księdze Estery, rozdział czwarty. Verse 13 till 16. Od wersetu 13 do 16. I to jest jakby ten fragment, w którym Estera przedstawia uh, królowi plan na zabicie Żydów. So Więc ja, ja go teraz przeczytam. Przekazał Mordochaj Esterze taką odpowiedź.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 nie, nie wyciągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny. Wtedy Estera przekazała Mordochajowi taką odpowiedź. Idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w słuzie. I poście za mnie przez trzy doby, nocą i dniem. Nie jedźcie i nie pijcie. Również ja i moje służebnice tak będziemy pościć. A potem udam się do króla, choć to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. Wtedy Mordochaj odszedł, i postąpił dokładnie tak, jak mu nakazała Astera. A więc czego możemy nauczyć się od tej całej historii od tego fragmentu w Biblii? Widzimy tutaj, że w tej historii to, że Mordochaj przeciwstawił się tym, tym jakby nawykom, panującym w tym państwie go in against God's commands. nawykom, które tak naprawdę sprzeciwiają się Bożym prawom. Mordochaj przeciwstawił się złemu Hamanowi and he was not and he God to him. i nie bał się wcale, ufał Bogu w tym, że go będzie chronił. I later on we see that because he did not do that i potem widzimy, że ponieważ on tego nie uczynił, został on na samym końcu, został awansował na drugą pozycję w całym królewstwie, w całym imperium. So he was for that. Więc naprawdę zostało mu za to wypłacone. Also Esther, was in a very I również Ester była naprawdę w bardzo komfortowej sytuacji. She had the, their own palace, Miała swój własny pałac, servants, własnych sług, własne sługi i tak naprawdę mogła robić sobie, co tylko zachciała. Oczywiście w granicach wyznaczonych jej przez królestwo. Ale i tak w tym wszystkim poproszono ją, aby to wszystko jakby zostawiła i zaryzykowała wszystko, co ma. Asked reveal, I poproszono ją, aby przyznała się do tego, że jest Żydówką. Order to save her aby ocalić swoich ludzi. And scared. I naprawdę, na pewno bała się tego. Ale nadal uczyniła to, aby ocalić swoich braci i swoje siostry. I to przyprowadza nas do jednego pytania. W jakiej ty jesteś sytuacji? W jakiej jesteś pozycji teraz? Are you very open about being a czy jesteś otwarty na to, że jesteś chrześcijaninem? Czy, czy widać to? Czy to jest otwarte? Czy może ukrywasz to, tak jak to robiła Estera? Czy boisz się stracić pewne rzeczy, kiedy wyznasz to, przyznasz się do tego, że jesteś chrześcijaninem? Czy chcesz ryzykować swoją pozycję w życiu, aby uratować brata lub siostrę. Now in this time and age we have Więc w dzisiejszych czasach mamy wolność. We never know how long it will last. Ale naprawdę nie wiemy, jak długo ta wolność nasza jeszcze potrwa. Zanim jeszcze przyjechaliśmy do Polski tydzień wcześniej, słyszeliśmy pewne wiadomości, że w Rosji w jedną noc oni tam nowe prawa wprowadzili. Wprowadzili nowe prawa, 100 nowych praw. Wszystkie prawa mówią o tym, że powinniśmy stać w opozycji przeciwko terroryzmowi. Ale? In all these rules w tych wszystkich regułach, zasadach They also it's not to on the również potwierdzili to, że już więcej nie można w Rosji ewangelizować publicznie na ulicach. You have a home group and pray with your już więcej nie możesz mieć grupy domowej i modlić się ze swoimi braćmi chrześcijanami. Wszystkie Kościoły i chrześcijanie muszą być teraz zarejestrowani. Do do others, a jeśli tego nie zrobisz, a będziesz nadal spotykał się i głosił w swoich domach, możesz być za to ukarany. Wyobraźcie sobie, że takie prawo jest zatwierdzone w Polsce. Co byś uczynił? Think about that. Pomyśl sobie o tym. God in Czasami Bóg kładzie, wstawia ludzi w pewne pozycje, so it can be used later, aby później móc ich wykorzystać w jakiś sposób for the advantage of others. dla dobra innych Or to protect others. albo na przykład, aby innych chronić. I to samo dotyczy się talentów, o których mówiliśmy wcześniej. You can have a talent, Możesz mieć talent, which can be used for the benefit of others. który może zostać wykorzystany dla dobra innych. Myślę, że cały cel tego, tego słowa jest to, to make you think about abyście, your position. abyście zaczęli myśleć więcej o waszej pozycji. And what you can do i o tym, co ty możesz uczynić, that only you can do. co możesz uczynić, co jesteś w stanie zrobić. Are that you have? Czy może posiadasz jakieś talenty? Are that you have? Czy może zostałeś postawiony na pewnej pozycji, And stanowisku? Are you, are you using them for God's Czy używasz tego też dla Królestwa Bożego? And if not, why? A jeśli tego nie używasz? Zadaj sobie pytanie, dlaczego? It's just time to show Czasami może przychodzi czas, abyśmy po prostu siebie odkryli, abyśmy pokazali, no what the are. pokazali to, kim jesteśmy bez względu na konsekwencje. We do not see the that our can have. Ponieważ nie zawsze możemy przewidzieć konsekwencje, które pójdą za naszymi uczynkami. Po prostu zobaczcie jeszcze raz na księgę Estery. Pomiędzy wszystkimi Żydami, którzy mieszkali tam w czasach Estery, był też Ezra i tak? Ezra I jeżeli nie uczyniłaby tego, co zrobiła, they would have been killed. Oni na pewno zostaliby straceni. And if they would have been killed, I jeżeli oni byliby straceni, then who would have started the of kto mógłby wtedy odbudować Jeruzalem? Or the kto mógłby przywrócić uh, świątynię? About 20 years later. świątynię w Izraelu, która została przywrócona około 100 lat później? So So sometimes, więc czasami you cannot see the, the consequences of your actions. Nie widzimy konsekwencji y, naszych uczynków. So I want to ask you to think now. Chciałbym się o was chciałem was poprosić, abyście pomyśleli teraz about how you can contribute to the kingdom of God. O tym jak ty możesz y, co możesz dać, zaoferować królestwie Bożemu. Any words? I w jakich y, sytuacjach, pozycjach powin, powinieneś siebie odkryć i pokazać, hey jestem chrześcijaninem. You know, you are the only one Ponieważ wiesz, ty możesz być tylko jedy, jedynym that can fulfill the plan that God has in your life który wypełni ten plan, który Bóg ma dla twojego życia. Więc ja czułem w sercu, że właśnie to chcę, abym abym przekazał ludziom w Kamiennej górze. And I'm not sure in what position you are. I nie wiem w jakiej na jakiej jesteś pozycji stanowisku. I don't know nie who, wiem, who needed this prayer or a kto potrzebował usłyszeć to Słowo, But one thing is for sure. ale jedno na pewno. Lord na pewno. Wants you to show Pan chce, abyś Ty pokazał siebie, otworzył. Don't hide Nie ukrywaj siebie. Don't be afraid. Nie bój się. Jeśli coś zgubisz, God can lift you again into another position. Jeżeli coś y, stracisz, Bóg może ciebie podnieść do innego stanowiska. Like tak samo jak podniósł Mordechaja. Well. Dzisiaj ra rano również o tym dyskutowaliśmy. Sort of I również Józef był w podobnej sytuacji. On również był podniesiony wysoko. So Więc Bóg może, jest w stanie And he is a good God. He will I on jest dobrym Bogiem. On, on, zatroszczy się o wszystko, czego potrzebujesz. On również się o ciebie zatroszczy. Więc chciałbym zakończyć taką modlitwą za was wszystkich. Uh, be out in the open. O siłę i moc, abyście byli w stanie odkryć siebie. That, prayer, to to I potem, jeżeli potrzebujecie indywidualnej modlitwy, zapraszamy was do wyjścia naprzód. And, uh, I pomodlimy się o was. Also, this, I również zanim jeszcze skończymy, here, jeżeli, jeżeli jest tutaj ktokolwiek na tym miejscu, kto jeszcze nie poznał Jezusa jako swojego Zbawcę, chcielibyśmy Ciebie gorąco zaprosić przyjdź do nas, chcemy się z Tobą pomodlić, so you can meet Jesus abyś mógł sam spotkać Jezusa. And I know this book of Esther, ja wiem o tym, że ta Księga Estery The word God is not mentioned once. W tej księdze słowo Bóg ani razu nie, nie jest użyte. So, but still, Ale nadal we are here to tell about Jesus. jesteśmy tutaj, aby powiedzieć wam o Jezusie. I pragniemy, abyście stali się chrześcijanami, jeżeli jeszcze nimi nie jesteście. Więc, jeżeli chciałbyś tego, chciałabyś, zapraszamy, przyjść do przodu. abyśmy mogli się z tobą pomodlić. Ale najpierw pomodlę się o nas wszystkich. Hallelujah, Jezus. Dziękuję Ci, Boże, za tę historię w Biblii. Thank you God, Thank you God that you use it to Dziękuję Ci za to, że używasz jej, aby nas zmotywować. Thank you, Lord, for your and that you will Dziękuję Panie za Twoje obietnice i przykłady, który, którymi po, powinniśmy się za którymi powinniśmy podążać. No what or I nieważne w jakiej pozycji czy sytuacji się znajdujemy. And Lord, we ask you I Panie, prosimy Ciebie o to, to help us, abyś nas, nam pomógł. To make us bold and brave. Abyś uczynił nas odważnymi, to speak about our abyśmy otwarcie mówili o swojej wierze o chrześcijaństwie. And Lord, thank you that you will I Panie, dziękuję Ci za to, że Ty się zatroszczysz. When about you will have Bo wiemy o tym, że mówienie o, o Tobie będzie miało swoje konsekwencje. I Panie, to help us in all those situations. I Panie, prosimy Cię, abyś pomógł nam w tych wszystkich sytuacjach. Dziękujemy Tobie za to. Father, pour out your blessings over this church. Panie, wylej swoje błogosławieństwa na ten Kościół, over these people. na tych ludzi. In Jesus name. W imię Jezusa. Amen. moglibyśmy poprosić o, o muzykę. Jeśli potrzebujesz modlitwy, zapraszamy Ciebie, przyjdź do nas.